Likwidacja legalnej opozycji, wchłonięcie Polskiej Partii Socjalistycznej przez Polską Partię Robotniczą w grudniu 1948 roku oznaczało, że dotychczasowa promowana formuła o polskiej drodze do socjalizmu i o demokracji ludowej jest czarno na białym naprawdę fikcją. Teoretycznie nadal odwoływano się do tej demokracji ludowej, faktycznie jednak realizowano szokową przebudowę systemu politycznego, społecznego, gospodarczego. Bezwzględne niszczenie oponentów. Sowietyzacja Polski od 1949 do 1956 roku to temat dzisiejszej audycji.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 Państwa demokracji ludowej rozwijają się w oparciu o historyczne doświadczenia dyktatury proletariatu w Związku Radzieckim, w oparciu o bezcenne, bezpośrednie wskazówki Rady WKPB i osobiście towarzysza Stalina. Czy słowa Hilarego Minca, od 1949 roku, członka Komisji Bezpieczeństwa Komitetu Centralnego PZPR, ta komisja nadzorowała aparat represji stalinowskich w Polsce, czy te słowa mogą być taką dobrą charakterystyką okresu 1949 56 przyspieszonej stalinizacji naszego kraju. No cóż, Hilary wiedział, co mówi. Mówił to, co mu kazano. Był, przypomnimy profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Samarkandzie w czasie II wojny światowej. Stamtąd został wyciągnięty do ekipy, która miała zarządzać Polską jako główny specjalista od spraw gospodarczych. I rzeczywiście... Po roku 48 wszedł do faktycznie kierującej Polską trójki, obok Bolesława Bieruta i Jakuba Bermana. Bierut formalnie nadzorował całość, Berman miał pod sobą kwestie bezpieczeństwa, w szczególności nadzór nad Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, nad wojskiem, a Minc miał pilnować przemian socjalistycznych, jak się to mówiło, w gospodarce czyli de facto podporządkowania polskiej struktury gospodarczej sowieckiemu systemowi i to rzeczywiście zbiega się z rokiem 49 w paru aspektach. Przypomnijmy, 1 stycznia 49 roku zostaje uruchomiona nowa instytucja w Polsce o nazwie Państwowe Gospodarstwo Rolnicze, czyli PGR, to jest początek kolektywizacji wsi. Dosłownie cztery dni później powstaje w Moskwie Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, czyli właśnie system koordynacji gospodarek krajów podporządkowanych Moskwie w jeden organizm, który miał być całkowicie podporządkowany centrali moskiewskiej, zgodnie z planami wojennymi szykowanymi przez Stalina, bo pamiętajmy głównym celem, koordynacji nasilonej wtedy przez Stalina było przygotowanie do nowej wojny z Zachodem. Stalin o tym mówił jasno na kolejnych naradach zarówno wewnątrz elity partii bolszewickiej w Moskwie, jak i w spotkaniach partii komunistycznych bloku wschodniego. Podkreślał, że musimy przygotować się do nowej wojny, musimy cały przemysł przestawić na potrzeby militarne i rzeczywiście ogromna część tej całej rozbudowy przemysłu, która wtedy w Polsce się dokonywała, miała służyć wysiłkowi militarnemu koordynowanemu przez Moskwę. Symbolem tej koordynacji szczególnie dobitnym stało się 6 listopada 1949 roku, mianowanie na stanowisko nowego ministra obrony narodowej Konstantego Rokosowskiego który zastąpił na tym stanowisku postać bardziej skompromitowaną, ale ściślej związaną pochodzeniem z Polską. Mam na myśli Michała Rzymierskiego, skazanego w 27 roku przez sądy Rzeczpospolitej za malwersację, ale wcześniej pamiętajmy jednego z wysokich oficerów drugiej Brygady Legionów. Wojsko polskie z każdym dniem podnosi poziom swojego wyszkolenia zwiększa słogotowość bojową. Nasze wojsko rośnie i rozwija się, korzystając z bogatych doświadczeń najpotężniejszej armii świata, Armii Radzieckiej. Teraz przychodził na miejsce główno dowodzącego faktycznie Wojskiem Polskim, sowiecki marszałek, człowiek, który reprezentował Armię Czerwoną w Warszawie. Przyszło z nim 36 generałów sowieckich i ponad 240 wyższych oficerów. Ale też dużą rolę odgrywał także ambasador Wiktor Libiedziew, ambasador sowiecki w Warszawie. Oczywiście ambasadorowie odgrywali dużą rolę i wtedy i zwłaszcza później, ale w tym okresie stalinowskim najważniejsza rola przypadała jednak agenturze służb specjalnych i pod tym względem ważniejsi od ambasadorów byli kolejni rezydenci niewidzialnej władzy nad Polską, poczynając od Iwana Sierowa który w pierwszej połowie 1945 roku zainaugurował tę listę ukrytych prokonsulów władzy sowieckiej w Polsce. Zajmował się zresztą tym zagadnieniem bardzo szczegółowo profesor Paczkowski, to znaczy zajmował się zagadnieniem wpływu obecności tak zwanych sowietników, czyli radców czy doradców sowieckich w Polsce i z jego ustaleń wynika, że w latach 1944-1954 na 450 wyższych stanowiskach w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego 46 zajmowali sowieccy oficerowie, czyli mniej więcej 11%. Natomiast rzecz ciekawa, proporcje wyglądały odwrotnie, gdy idzie o służby specjalne wojskowe. O tak zwany główny zarząd informacji, czyli informację wojskową, która jeśli idzie o kierownictwo to na przykład pod koniec listopada 45 roku, na 167 wyższych oficerów w kierownictwie informacji wojskowej, 19 było Polakami. Nieco ponad 10% to pokazuje skalę kontroli Moskwy, zwłaszcza nad wojskowymi służbami informacyjnymi. Towarzyszy. Obecny Kongres Zjednoczeniowy to wielkie i radosne przeżycie dla każdego człowieka pracy w naszym kraju. Na tę chwilę wielką i radosną długo czekała cała polska klasa robotnicza. Sowieccy rezydenci w Polsce dużo poświęcali uwagi PZPR-owi. Wierut, który był przewodniczącym Komitetu Centralnego PZPR i przewodniczącym Rady Państwa, był uznawany za wiernego ucznia Stalina. Czy Stalin w ogóle ufał mu bezgranicznie? Stalin nie ufał nikomu, a pojęcie bezgranicznego zaufania nie mieściło się w kategoriach umysłowych tego człowieka nigdy. Natomiast nawet ograniczone zaufanie było czymś, na co nikt poza chwilowo najbliższymi współtowarzyszami Stalina na Kremlu nie mógł liczyć. Bierut był po prostu mianowańcem Stalina, dlatego że można go było trzymać na najkrótszej smyczy, ze względu na kompromitującego materiały współpracy z NKWD, zarówno z przedwojny, jak i z okresu wojny. Ale to nie znaczy, że Stalin nie chciał właśnie pilnować swojego mianowańca tu w Warszawie, czy gdzie indziej w Budapeszcie, czy gdzie indziej w Pradze przy pomocy zbierających kolejne materiały kompromitujące na takiego wicekróla czy satrapę lokalnego. Służby specjalne kierujące te materiały wprost do Moskwy. Chodziło tu zarówno o elementy życia obyczajowego Bieruta, jak i o wszelkie ewentualne przejawy nieprawomyślności. No tej akurat w przypadku Bieruta nie można było znaleźć. Czy Stalin zdawał sobie z tego sprawę, że Bierut jest otaczany takim urzędowym kultem jednostki w Polsce? To była część dopuszczalnych, można powiedzieć, atrybutów władzy, które Stalin gotów był przydzielić swoim miniklonom, tak to nazwijmy. Takim kultem jednostki mogli się cieszyć Matiasz Rakosz i Budapeszcie, czy Klement Gottwald w Pradze, czy do pewnego momentu, kiedy nie pojawił się element nieporozumienia ze Stalinem, Georgi Dimitrow w Sofii, i u nas Bolesław Bierut jak najbardziej. A więc portrety Stalina obok trochę mniejsze portrety Bolesława Bieruta. Jeśli była jeszcze jedna osoba dopuszczona do tego kultu w Polsce, to był nią właśnie Konstanty Rokosowski. To jego portrety były największe obok portretów Bieruta, no bo to był sowiecki marszałek. Kontroler dość silnego wtedy Wojska Polskiego, odgrywającego istotną rolę w systemie planów wojskowych Moskwy, był otoczony splendorem zaufanego człowieka Stalina. A to zaufanie w przypadku Rokosowskiego było potwierdzone Wieloma miesiącami brutalnego śledztwa i więzienia przed II wojną światową, przypomnijmy. Rokosowski akurat należał do tej części oficerów Armii Czerwonej, którzy znaleźli się w zasięgu Wielkiej Czystki. Przeżył ją i dzięki temu mógł się zrehabilitować w czasie II wojny światowej. Ale to właśnie, że poznał, czym jest więzienie stalinowskie, czyniło go tym pewniejszym, tym bardziej łatwym do zdyscyplinowania. Ten kult zaczął się nasilać. Zwłaszcza po siedemdziesiątych urodzinach obchodzonych w skali całego obozu komunistycznego na gigantyczną skalę, urodzinach Stalina w grudniu 49 roku. To był taki wzór, jak można czcić wodza do absurdu, posuwając ten kult. Pamiętamy wiersze Wisławy Szymborskiej, Peany, innych wybitnych poetów polskich, Tuwima, Putramenta, Iwaszkiewicza, który napisał też wiersz ku czci Bolesława Bieruta. Broniewskiego, te peany na cześć wodza, to jeszcze mniej kompromitująca rzecz niż wiersze czy apele, czy inne elementy twórczości poświęcone przez wybitnych skądinąd twórców zamówionym donosom na księży, których prześladowała władza komunistyczna, mam tutaj na myśli niesławny apel literatów potępiających księży kurii krakowskiej skazanych w procesie w 1953 roku czy można mówić no, o jeszcze bardziej haniebnym procederze tworzenia kultu katów już bezpośrednio oprawców z UB wiersze pisane na ich cześć były czymś pewnie jeszcze gorszym od kultu którym otaczano Bieruta i wierszy ku czci tego przywódcy pisanych Rano jadę osiemnastką Chociaż ciasno, chociaż tło Patrzę na kochane moje miasto Które mnie zadziwia co krok Bo tu marszałkowska i trasa WZ Krakowskie przedmieście i tunel i wdech. Na prawo most, na lewo most A dolem Wisła płynie Rośnie do z godziny na godzinę, autobusy światłami migają, zaglądają, do okiem tramwają, wciąż większy gwar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmniejszym miast Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Dziś mówimy o sowietyzacji Polski w latach 1949-1956. A jaka była ta Polska? Czy to było państwo komunistyczne? Sądzę, że pojęcie dyktatury proletariatu na pewno nie oddaje tej rzeczywistości. Robotnicy nie byli na pewno grupą rządzącą tym państwem. To założenie marksistowskiej teorii, że władza będzie należała do proletariatu już dawno zostało przekształcone w praktyce przez Lenina do prostej rzeczywistości, zgodnie z którą władza należy do tych, którzy mają proletariat reprezentować, a wcale niekoniecznie muszą mieć jakikolwiek związek z proletariatem. Czyli zorganizowana grupa partyjna, która przewodzi, która walczy o władzę, która ostatecznie tę władzę stawia za cel sam w sobie. To samo było w Polsce po 1944 roku. Rządziła elita władzy oparta na jednej zasadzie. Na zasadzie absolutnego posłuszeństwa wobec Stalina, wobec Moskwy. To byli mianowańcy, agenci, niekoniecznie w rozumieniu, służb specjalnych, ale po prostu czynniki całkowicie podległe decyzjom podejmowanym w Moskwie. Kto się temu nie podporządkował, kto się zawahał, choćby jak Gomułka w 1948 roku, ten był eliminowany. A więc był to najbardziej doskonały w całej historii PRL system podporządkowania państwa polskiego w Moskwie. Czy możemy uznać to za jednoznaczne z pojęciem komunizmu? No nie sądzę. Myślę, że Komunizm, w każdym razie według założeń Marksa, miał wyglądać trochę inaczej niż podporządkowanie Moskwy, której zresztą sam Marks bardzo nie lubił i gardził nią cywilizacyjnie. Uważał Rosję za szczególnie barbarzyńską tradycję, przed którą liczył, że Polska trochę ochroni cywilizowanych Niemców. No ale Marks już dawno był w grobie, a rządził Stalin. Stalin, który ogłosił kult wszystkiego, co rosyjskie który przypomnijmy właśnie w tych latach 47-49 to była tak zwana kampania walki z kosmopolityzmem wstęp do późniejszej kampanii antysemickiej w państwie sowieckim ale przede wszystkim kampania radykalnego szowinizmu rosyjskiego. Wszystkie wynalazki, cała mądrość świata należą do narodu rosyjskiego. Wtedy pojawiły się te żarty, że Einstein naprawdę nazywał się Adin Kamiencew. A już nie w formie żartów, ale w formie autentycznych artykułów. Prawdy pojawiały się teksty, iż znaleziono pierwsze koło pod Moskwą. A więc to Rosjanin wynalazł koło. Czy łuk, no, że nie wspomnę o późniejszych wynalazkach takich jak żarówka, radio, które bynajmniej nie są odkryciami zachodnich inżynierów, ale wyłącznie geniuszu rosyjskiego. Oczywiście nie można negować autentycznego wkładu wielu wybitnych rosyjskich umysłów, inżynierów, matematyków, zwłaszcza światową naukę, ale mówię teraz o czymś zupełnie innym, o kompletnej patologii, w jakiej znalazła się ta historia nauki, historia kultury i całe relacje kulturowe i naukowe w 1948-1949 roku. No jakimś przejawem tej patologii było choćby oddanie pierwszeństwa w nauce sowieckiej kompletnemu szalbieżowi Trofimowi Łysence. Nie prawdziwi, autentyczni uczeni, których w Rosji, nawet stalinowskiej nie brakowało, ale szalbież, który był gotów hodować, w skrócie można tak powiedzieć, gruszki na wierzbie, został przez Stalina wypromowany do roli głównego wzorca nauki uprawianej w Związku Sowieckim i mającej być naśladowaną w krajach podległych Związkowi Sowieckiemu. Otóż to wyznacza jeden z ogromnych znaków zapytania przy odpowiedzi na pani pytanie, czy to był komunizm. Jeżeli interpretujemy komunizm z kompletną, absurdalną wręcz podległością w niektórych wymiarach Moskwie, no to to był prawie doskonały komunizm. Natomiast jeżeli mówimy o komunizmie jako o wersji ustroju sprawiedliwości społecznej i oddania władzy robotnikom, to na pewno czasy stalinowskie ani o ojotę nie przybliżyły tej sprawiedliwości społecznej, czy władzy dla robotników. Przypomnijmy brutalnie tłumione strajki w latach 46, siedem, osiem, 9, wybuchające na kopalniach, wybuchające w zakładach pracy, przemilczane całkowicie przez media, bo nie było niezależnych mediów, nie było jeszcze wolnej Europy. Która powstanie dopiero w 1953 roku, a więc społeczeństwo nie było poinformowane o pojedynczych aktach oporu właśnie robotników przeciwko tej nowej władzy. I dopiero wielkie powstanie robotnicze w Berlinie w 1953 roku, w Berlinie okupowanym przez Związek Sowiecki, we wschodnim Berlinie, pokazało po raz pierwszy, że klasa robotnicza nie jest z władzą sowiecką. Następne będzie wielkie powstanie robotników. Polskich, Poznaniu w czerwcu 56 roku, ono jednoznacznie zadakłam tej tezie, iż zbudowano, czy buduje się w Polsce komunizm. Budowano ustrój totalnej zależności od Moskwy, budowano go na barkach między innymi robotników. Klasa robotnicza Czechosłowacji i Bułgarii, jeszcze przed NRD, także protestowała ze względu na niegodziwe warunki życia. Ale w Polsce nowa władza wszędzie szukała wrogów, także wśród swoich. Na cenzurowanym znalazł się i Spychalski, i Gomułka. Ostatecznie polegli w starciu z władzą, zostali aresztowani. Czy mogło ich spotkać jeszcze coś gorszego? Słowo polegli na szczęście nie, nie jest słowem, które należy rozumieć literalnie tutaj. W porównaniu z podobnymi kozłami ofiarnymi wybranymi z elit władzy komunistycznej w sąsiednich państwach, ich spotkał los bardzo łagodny. Gomułka siedział internowany, nie poddawany jakimś szczególnie brutalnym przesłuchaniom. Gorzej było ze Spychalskim, ten doświadczył dużo ostrzejszych przesłuchań po to, żeby wymusić na nim jakieś szczególnie kompromitujące zeznania na Gomułkę. Ale to była, przepraszam za relatywizację, fraszka. Nie tylko w porównaniu z tym, co musieli znosić prawdziwi bohaterowie Polski, zabici ostatecznie przez komunistów, tacy jak generał Edmund Fildorf-Nil, zamordowany w tym właśnie czasie, czy wspominany już w naszej audycji tydzień temu rotmistrz Witold Pilecki, czy komendant Zrzeszenia Wolność i Niepodległość Łukasz Ciepliński pułkownik Wacław Lipiński i tak dalej, i tak dalej. Można dziesiątki nazwisk ludzi zamęczonych naprawdę w katowniach UB wymieniać. Komuniści, których pani wymieniła, nie doświadczyli nawet drobnej cząstki tych cierpień. Natomiast rzeczywiście inni komuniści w Czechosłowacji w tym czasie, w Rumunii, na Węgrzech doświadczyli nie tylko brutalnych, skrajnie brutalnych, form śledztwa, ale także ostatecznie egzekucji. Polska była na tym tle wyjątkiem, szczęśliwym wyjątkiem. I mówię to bez żadnej ironii, bez żadnego cudzysłowu, to dobrze, że chociaż w elitach komunistycznych nie doszło do takiego bestialstwa i zezwierzęcenia jak w innych krajach Europy Wschodniej. Z czego to wynikało? Myślę, że z roli i rangi, którą Polska miała w obozie komunistycznym, Stalin mimo wszystko był gotów postępować tutaj nieco ostrożniej niż w krajach, które traktował otwarcie jak podbite. Węgry czy Rumunia to były kraje sojusznicze wobec Hitlera. A w Polsce ten układ władzy komunistycznej, ten podział na tą krajową, w cudzysłowie, elitę związaną z Gomułką i tą przywiezioną, w taborach Armii Czerwonej z Bolesławem Bierutem na czele. Ten podział na tyle mocno okopał te dwie grupy, że ich konfrontacja no, wymagała czasu, przygotowań ze strony Bieruta, który najchętniej widziałby zapewne Gomułkę zlikwidowanego, rozstrzelanego, ale nie zdążył tego przygotować w taki sposób, żeby proces nie skończył się kompromitacją jego, czyli Bieruta. To spowodowało, że te przygotowania do procesu, wymuszanie zeznań na współpracownikach Gomułki, jak generał Marian Spychalski, trwało na tyle długo, iż przeciągnęły się one poza śmierć samego Stalina, później poza śmierć Ławrientija Berii, który tworzył zupełnie nowe zagrożenie dla elity władzy, nie tylko w Warszawie, ale w innych krajach komunistycznych, bo Beria miał swoje ekipy przygotowane, nie zdążył ich zainstalować, bo sam został zlikwidowany w Moskwie. Ta niestabilność, że tak powiem po 1953 roku nie sprzyjała już dokończeniu procesu Gomułki i jego towarzyszy i sprawiła, że ostatecznie Gomułka ocalał. Czy to był pomysł towarzyszy radzieckich, żeby w listopadzie 1951 roku powstał w Polsce X Departament Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do rozpracowania grup prawicowo-nacjonalistycznych, także trockistów, titowców? Generalnie cała struktura aparatu bezpieczeństwa, w szczególności aparatu śledczego, była ściśle wzorowana na sowieckim aparacie terroru politycznego. Pod tym względem X Departament był także powieleniem tej struktury, ten osławiony dziesiąty Departament, który rzeczywiście odpowiada za szczególnie brutalne śledztwa w wielu sprawach i za cierpienia wielu set prawdziwych polskich bohaterów. dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wie jak świergot jaskulek nad ranem młodzieńcze uczucia nieznane jak rosa błyszcząca na trawie miłości rodzącej się wie tak serce raduje piosenki ty śpiew Piosenki o mojej Warszawie Jak pragnąłbym krokiem beztroskim Odnaleźć wędrówek mych ślad Bez celu się przejść marszałkowską Będę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w I stłumem się wpleść w nowy świat I ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat Jak do mnie Warszawo się śmieje Ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że ospać i pulciem przygniata, że muszę nad tobą zapolakać, lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi i wiesz mi Warsza oprócz piosenki. Ja Jest jeszcze jedna ciekawa uchwała. Stalin w październiku 51 roku zakazuje na terenie Polski i Związku Radzieckiego upowszechniania niezależnej informacji. Zaczynają powoli powstawać systemy zagłuszania stacji zagranicznych Włosła Ameryki, później Wolnej Europy, BBC. Czy rzeczywiście to ma duże znaczenie dla oddzielenia Polski od niezależnej informacji? Rzeczywiście radio, na które władza ludowa zwróciła uwagę już na samym początku swojego zainstalowania w Polsce w 1944 roku, o czym mówiliśmy, miało tutaj szczególnie ważną rolę, bo radio nie zatrzymywało się na granicy, ale eteru, mogły iść dalej, docierać do odbiorników, które mimo wszystko gdzieś tam w domach polskich stały. Przypomnijmy, że rozgłośnią najbardziej radykalnie antykomunistyczną i w pewnym sensie najpopularniejszą z tego względu w domach odważniejszych polskich obywateli było wtedy Radio Madryt. Dziś trochę może zapomniane. Na drugim miejscu oczywiście BBC. Potem dojdzie do tego Głos Ameryki. A dużo później, bo dopiero po śmierci Stalina dojdzie Radio Wolna Europa. I ze względu na siłę nadajników, na inwestycje techniczne które poszły za nimi ze strony Amerykanów, to radio zacznie odgrywać kluczową rolę, przełamując monopol informacyjny komunistów. To pociągnęło za sobą kontrakcję komunistów, a więc instalowanie zagłuszarek na terenie Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego już na dużą skalę od 1951 roku, po to, żeby ten monopol zarówno środkami technologicznymi, zagłuszaniem, jak i terrorem, zastraszaniem, sankcjami za posiadanie radia, za słuchanie niedozwolonych rozgłośni utrzymać. Wróćmy jeszcze do walki z Kościołem. W marcu 1949 roku Berman do ambasadora Libiediewa mówił, że chce doprowadzić do rozwarstwienia wśród duchowieństwa i wśród wierzących. Po śmierci poprzedniego prymasa, nowy prymas Wyszyński w kwietniu 50 roku podpisał jednak porozumienie kościół-państwo. Czy miał nadzieję jednak na złagodzenie tej walki? W obrębie kościoła były jednak takie głosy, że nie powinien tego robić. Ryzyko było duże, bo każdy, kto interesował się głębiej polityką państwa sowieckiego wobec instytucji religijnych, a w szczególności najważniejszych w Rosji instytucji religijnych związanych z cerkwią prawosławną, mógł zorientować się szybko, jaka jest istota tej polityki. Tą istotą jest połączenie prześladowań z głównym mechanizmem działania, jakim była stawka na podział wewnętrzny w cerkwi. To już nad tym zastanawiał się Anatol Łunaczarski, pierwszy komisarz oświaty w korespondencji z Leninem, jak zlikwidować wpływy cerkwi i innych kościołów. W Rosji sowieckiej i stwierdzał już wtedy, na początku władzy sowieckiej, że bicie tylko, tłuczenie młotkiem w gwóźdź będzie umacniało tylko przesądy religijne jak to określał Łunaczarski. Trzeba raczej wziąć obcęgi do ręki i wyciągać powoli ten gwóźdź religii z mózgu społeczeństwa sowieckiego. A najlepiej będzie to zrobić w taki sposób, który znany jest technikom imperialnym od początku. Dziel i rządź, czyli Podziel Kościół na takich, którzy zgadzają się na jakąś formę łagodną na początku kompromisu i tych, którzy odrzucają wszelki kompromis. Tych drugich oczywiście trzeba wyeliminować fizycznie, zastraszyć, pozamykać, pozabijać. Przypomnijmy wielu księży w Polsce po 1945 roku. Niektórzy poszli wprost z żołnierzami wyklętymi, z żołnierzami podziemia. Towarzysząc im w tej walce, ci na ogół byli zabijani razem ze swoimi towarzyszami walki. Inni, którzy wcale w walce nie brali udziału, byli aresztowani, zamykani w więzieniach, brutalnie prześladowani. To była skala represji idąca w setki księży represjonowanych w tym pierwszym okresie stalinowskim. A więc tutaj zastraszanie, ale z drugiej strony oferta, możecie wybrać rolę księży postępowych. Przy Zbowidzie utworzono przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację sekcje tzw. księży patriotów którzy mieli akceptować warunki polityczne dyktowane przez państwo. Inną formą tego podziału były różne losy dwóch tygodników. Tygodnika Warszawskiego i Tygodnika Powszechnego powstały bardzo blisko siebie w czasie, w 1945 roku. Po krótkiej chwili wahania ten słynny krakowski Tygodnik Powszechny wybrał linię łagodnego kompromisu polegającego na tym, że my w tygodniku zajmujemy się tylko kulturą, o polityce nie będziemy pisać. I do 1953 roku ta formuła komunistom odpowiadała. Tygodnik Warszawski natomiast wybrał, można powiedzieć, drogę polemiki politycznej z władzą komunistyczną. I zapłacił za to bardzo szybko, bo już po kilkunastu miesiącach wyjątkowo brutalnymi represjami faktyczny redaktor tygodnika ksiądz Kaczyński zmarł w więzieniu wielu innych współpracowników, między innymi Późniejszy marszałek Sejmu Wiesław Szanowski trafiło do więzień z wyrokami śmierci albo wieloletnimi wyrokami więzienia. Tygodnik warszawski został złamany, zniszczony. Dziś wszyscy znamy Tygodnik Powszechny. Za cenę tego kompromisu, rezygnacji z mówienia prawdy o polityce Tygodnik przetrwał i odegrał bardzo ważną rolę w polskiej kulturze. Nie odegrał takiej roli, jaką zakładali komuniści. W pewnym sensie jednak wybrał tę drogę kompromisu na której komunistom zależało. I to zjawisko kompromisu w Kościele przybierać zacznie już pod koniec 1949 roku, na początku lat 50. formy na tyle masowe, że musiały one zaniepokoić kierownictwo Kościoła, episkopat. Po prostu pojawiła się możliwość wymknięcia w ogóle ze struktur kościelnych dużej części, idącej w setki księży, tych, którzy podporządkują się raczej państwu niż episkopatowi. Forma umowy, jaką zawarł nowy prymas po śmierci kardynała Hlonda, wskazany przez umierającego prymasa następca, a więc nowy arcybiskup Gnieźniński Stefan Wyszyński, ta forma kompromisu z 50. roku zdawała się zapobiegać temu niebezpieczeństwu rozłamu wewnętrznego w Kościele, jak i dawać szansę legalnego funkcjonowania Kościoła w najgorszym okresie, to właśnie 50. rok szczyt nasilenia terroru stalinowskiego. Przez trzy lata to porozumienie podpisane przez arcybiskupa Wyszyńskiego będzie działało na tyle skutecznie, że kościół nie zostanie zlikwidowany w Polsce, nie zostanie rozbity, zapędzony do podziemia. Inaczej niż miało to miejsce w innych krajach moskiewskiego bloku, gdzie straty zadane w okresie stalinowskim zdelegalizowanym faktycznie kościołom, będą tak wielkie, iż kościoły te nie podniosą się już do stopnia swoich duchowych wpływów, znaczenia kulturowego, jakie miały przed wojną. Ale we wrześniu 53 roku, pół roku po śmierci Stalina, prymas został aresztowany. Nie uchroniła go ta polityka przed represjami. Oczywiście to była już faza takiego nowego szturmu przeciwko religii, przeciwko kościołowi, jaki podejmie w stopniu większym niż za Stalina Chruszczow. Przypomnijmy, że w samym Związku Sowieckim więcej cerkwi zniszczył, zlikwidował Nikita Chruszczow, kojarzący nam się z odwilżą, ze złagodzeniem kursu, niż Stalin w ciągu całego swojego, wiele dłuższego niż Chruszczow, panowania nad państwem sowieckim. A więc zmiana władcy, śmierć Stalina niekoniecznie oznaczała automatycznie złagodzenie kursu wobec Kościoła. Po drugie... Władza w Polsce chciała w pewnym sensie podkreślić suwerenne panowanie nad sytuacją w momencie, kiedy zabrakło tego widzialnego Boga całego systemu, kiedy umarł Stalin. To był ważny kryzys dla całego systemu, jak to? Ten wieczny Stalin nie żyje, No można pisać wiersze ku czci Stalina, ale, ale poczucie jakiegoś kryzysu, jakiegoś zachwiania w systemie władzy istnieje. Bóg umarł, prawda? Co robić? No cóż, pokazać, że nadal dysponujemy Jego boską siłą, że możemy niszczyć naszych wrogów nie gorzej niż w czasach samego Josifa Wisarionowicza. Ten drugi motyw niewątpliwie sprawił, że to jest właśnie czas zaostrzenia represji przeciwko kościołowi katolickiemu w Polsce. Właśnie 53 rok, najpierw w styczniu jeszcze za życia Stalina wyroki w procesie kurii krakowskiej, Pracowników kurii, których oskarżono o kontakty z obcymi wywiadami, o handel walutą i tak Krótko mówiąc o zdradę. Potem zawieszenie tygodnika powszechnego, który nie chciał zamieścić dostatecznie hołdowniczej ramki z nekrologiem Josifa Wisarjonowicza. Potem wreszcie bardzo surowy wyrok w procesie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, którego fałszywie oskarżono o kolaborację z Niemcami. I dopiero jako korona tej serii 26 września 1953 roku internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jak wtedy prymas z goryczą zanotował, w jego obronie wystąpili tylko jeden pies i jeden Niemiec. Bo rzeczywiście pies szczekał w siedzibie prymasowskiej, kiedy wkroczyli późnowieczorową porą funkcjonariusze państwowi, by internować prymasa. I jeden z administratorów w Olsztynie protestował także przeciwko aresztowaniu przywódcy kościoła katolickiego w Polsce. Inni biskupi byli na tyle zastraszeni lub uwięzieni jak Kaczmarek, że głośnych protestów nie było. Wydawało się, że to jest to dno, które osiągnęła pozycja kościoła katolickiego w Polsce pod represjami komunistycznymi. Stalin umiera 5 marca 1953 roku. W Związku Radzieckim trwa walka o władzę. Najpierw numerem jeden jest Beria, który po krótkim rządzeniu umiera, skazany na śmierć po nim Chruszczow, a my idziemy jeszcze dalej w tej sowietyzacji. Bezpośrednio po śmierci Stalina elity władzy na Kremlu były zajęte przede wszystkim sobą, to znaczy rozgrywką o to, kto wyjdzie żywy z tej walki. Najbardziej gorący moment tej walki nastąpił w czerwcu, czyli trzy miesiące po śmierci Stalina, kiedy został aresztowany na posiedzeniu politbiura przy użyciu najwyższych wojskowych sowieckich, marszałków Żukowa i Koniewa, wspomniany Awrient i Iberia. Wyeliminowano najbardziej niebezpiecznego rywala. Pozostali liczył się przede wszystkim Chruszczow, ale także wciąż jeszcze kilku innych towarzyszy liczyło na przejęcie władzy. Dopóki ta rozgrywka się nie zakończy i Chruszczow nie wyjdzie z niej zwycięsko, a stało się to dopiero w 1954 roku, choć władza Chruszczowa wciąż nie będzie pewna. Jeszcze w 1957 roku dojdzie do nieudanego buntu Mołotowa przeciwko Chruszczowowi, stłumionego wtedy przez Chruszczowa. Otóż w tym pierwszym okresie, 53 4 do 55 Chruszczow i jego towarzysze na Kremlu raczej byli zainteresowani tym, żeby nie zmieniać za dużo w Warszawie, Budapeszcie, w Pradze, żeby tam raczej był spokój, żeby tam się nie ruszało, bo my tutaj musimy wyjaśnić kto naprawdę rządzi na Kremlu. I z tego punktu widzenia zachowanie Bieruta w tym czasie w Polsce miało w istocie potwierdzić tylko lojalność wobec tej władzy jaka jest na Kremlu. Zobaczymy kto to będzie, na razie jesteśmy po prostu najwierniejsi z wiernych. Ta sama postawa panowała wtedy w Budapeszcie, w Pradze, w Bukareszcie, w Sofii. Zmiana dopiero przyjdzie wtedy, kiedy w ramach rozgrywki o władzę na Kremlu zdecyduje się użyć Chruszczow swego rodzaju broni atomowej w tej walce. To znaczy otwartego potępienia części zbrodni Stalina. Po to, żeby skompromitować kilku swoich rywali aktualnych w walce o władzę, przede wszystkim Mołotowa, Kaganowicza, skompromitować jako współwinnych tych zbrodni, tak jakby Chruszczow oczywiście sam nie był unurzany po łokcie we krwi w zbrodniach stalinowskich. Ale to dopiero właśnie referat Chruszczowa, tak zwany tajny referat, choć nie był on w istocie tajny. Na dwudziestym Zjeździe KPZR w lutym 1956 roku dopiero ten moment otworzył nową fazę walki o władzę w krajach satelickich, gdzie zaczęto rozważać, czy trzymamy się linii stalinowskiej, czy raczej idziemy z nową linią moskiewską częściowej, łagodnej destalinizacji. To był ważny wybór, który uwypuklił podziały w elitach władzy w poszczególnych krajach obozu komunistycznego. Historia żywa.